A life is real, życie jest rzeczywistością. Wioletta Myszkowska w studiu, dobry wieczór. Dobry wieczór. Rozmawiać będziemy o pewnym zjawisku, do którego przyda się tutaj taki mały, o, taki mały przedmiot, który będzie nam robił mm. troszkę klimatu, bo rozmawiać będziemy o takim zjawisku, które jest zjawiskiem niszowym, ale chyba jednak nie do końca, skoro... Na YouTubie i nie tylko w niektórych innych miejscach internetu te właśnie przejawy owego zjawiska, tak cały czas tajemniczo opisuje. Cieszą się dużą popularnością, bo odsłon te filmy właśnie mają po 300, 400, 500 tysięcy nawet, w związku z tym no, nie jest to nisza tak zupełna. Są ludzie i to całkiem spore rzesze na świecie, które się tym właśnie zajmują i jako twórcy, i jako odbiorcy, ale o co chodzi? Bardzo proszę. Chodzi o takie zjawisko, które się nazywa ASMR, ale ono się łączy właśnie z tym przedmiotem, który ty masz w ręku, bo to jest... To jest misa tybetańska, misa. tak? I tybetańska. dlaczego ją kupiłeś? Dlaczego akurat to przywiozłeś z podróży, a nie na przykład, nie wiem, sandałem mnicha? Ja to przywiozłem z północnych Indii podczas yy, wyprawy, wyjazdu Yy, związanego zresztą z relacjami dla trójki yy, z tybetańskiej diaspory, której, w, która w Indiach, w północnych Indiach, w Deram Sali się znajduje. To taka miejscowość, w której zamieszkuje taki pan, który dwieście da, Dalai Lama, którego państwo i ty też być może kojarzą. Yy, I stwierdziłem, że co jak co, ale tybetańską misę, która właśnie tak pięknie gra, muszę sobie sprawdzić, bo wiele o niej słyszałem. O nich, ale ich nie słyszałem. I kiedy usłyszałem po raz pierwszy na żywo, jak to brzmi, to nie mogę wrócić bez misy. Do Polski no jest. Bo relaksuje, prawda? Bo relaksuje. Relaksuje to, że można uderzyć i brzmi. Jak chwileczkę tak. jeszcze raz. Mm. I dźwięk jest bardzo przyjemny. Tak. No więc niektórzy kupują misy tybetańskie, inni potrafią przez 8 godzin szu słuchać szumiącego oceanu. Kiedyś były takie budziki bardzo popularne, że mhm. oprócz tego, że budziły, to można było sobie jeszcze włączyć przed snem taki szum oceanu i on tak przez 8 godzin sobie szumiał. No a teraz ludzkość poszła krok dalej i mamy ym, takie zjawisko jak ASMR. Jeśli wpiszą państwo sobie te cztery literki do wyszukiwarki internetowej, to nagle otworzy się przed państwem zupełnie nowy, nieodkryty, być może przez niektórych z państwa, obszar internetu. I to są filmy ASMR. An Autonomous Sensory Meridian Response. To jest rozwinięcie tego skrótu. Nie ma jeszcze takiego oficjalnego tłumaczenia tej nazwy na język polski. Ale chodzi o takie przyjemne mrowienie, które zaczyna się zazwyczaj w okolicach głowy, a później przechodzi na inne części ciała i właśnie te filmy mają takie uczucie wywołać. Pomagając sobie wizją, ale głównie chodzi o dźwięk. So, Mm, what a beautiful smell So I'm going to Leave this tea Here for you So the leaves can marinate nicely in the hot water for you And Hmm to była akurat parzenie herbaty. Ty mówiłeś o setkach tysięcy, ale ja znalazłam film, taki najpopularniejszy film mm -hmm. ASMR który ma ponad 15 milionów wyświetleń. Czy ludzie słuchają herbaty na przykład? Na przykład nie herbaty, tylko piją, ale, słuchają. ale także wielu innych rzeczy. Na przykład, nie wiem, pędzelka, który tam jeździ po mikrofonie i takich różnych rzeczy, takich różnych przyjemnych dźwięków. No i jest pytanie, kto tego słucha? 15 milionów wyświetleń. O wyjaśnienie tego fenomenu poprosiłam autorkę. Podobnych filmów w sieci przedstawia się jako Olivia Kisper. A big number of people Duża liczba ludzi szuka czegoś, co pomogłoby im się zrelaksować, kiedy się stresują, starają się zasnąć. Dostaję wiadomości, w których piszą, że dzięki tym filmom udało im się odstawić tabletki. Ich działanie na niektórych z czasem słabnie i moje nagrania są jedyną rzeczą, która pozwala im zasnąć. To także ci, którzy mają problem z depresją albo uzależnieniem, albo po prostu chcą poczuć się lepiej. A to wszystko dzięki dźwiękom, które są po prostu przyjemne, a takie przyjemne dźwięki można uzyskać naprawdę na wiele różnych sposobów. Staram się różnicować dźwięki. Wydaje się, że najpopularniejsze jest dotykanie przedmiotów drewnianych, szklanych, ale też czesanie, odgłosy wydawane przez wodę, szeptanie, mówienie delikatnym tonem. Właściwie każdy rodzaj dźwięku może wywołać mrowienie. Najważniejsze jest to, aby skupić swoją uwagę wyłącznie na widzu, skierować te dźwięki prosto do niego, aby wiedział, że są dla niego. Dlatego filmów ASMR słucha się wyłącznie w słuchawkach. Wśród autorów dominują panie o długich paznokciach, którymi uderzają o różne przedmioty na przykład i to pomaga, tak? ale panów też nie brakuje, to muszę od razu powiedzieć. Czasami autorzy nie mówią nic. Tylko właśnie dotykają różnych przedmiotów. Innym razem, wprost przeciwnie, szeptają nam do ucha różne rzeczy albo w ogóle symulują sytuację, w której ktoś nie wiem, no, robi nam makijaż albo y, rozmowę rekrutacyjną, w której pracodawca y, w cudzysłowie zachwyca się naszym CV. Na moim kanale skupiam się nie tylko na dźwięku, ale również na aspekcie psychologicznym i motywacyjnym. Czasami symuluję jakąś określoną sytuację. To ważne, aby scenka była bardzo realistyczna, tak by mózg uwierzył, że naprawdę w niej uczestniczymy. To może wywołać większe mrowienie. Dotykanie przedmiotów albo szeptanie jest bardzo łatwe. Nie ma w tym nic specjalnego i takich filmów są miliony. Dla Dlatego zawsze szukam czegoś inspirującego, aby przekazać to innym. I jedna rzecz ważna musimy tutaj powiedzieć, że tego typu filmy nie trwają minuty, pięć, dziesięć, tylko trwają pięć godzin, siedem, dziesięć godzin. I to jest na jednym ujęciu często. Ktoś tam tym tak. pędzelkiem mikrofon tam, tam czyści delikatnie, coś szepcze do ucha. Albo jakiś, jakiś człowiek gdzieś tam misę tybetańską <laughs> jakoś używa i to trwa godzinami, a ludzie oglądają. Albo 8 godzin naciskania jakiegoś środka w sprayu wody na przykład. Tego nie widziałem. 8 godzin. Polecam. Tak? <laughs> Bardzo zaskakujące zakończenie. Oliwia Kisper właśnie jest autorką tego, tego filmu o, o naciskaniu, od sprayowaniu, tak? Uh -huh. I nie przesadza, kiedy mówię, że takich filmików są naprawdę miliony. No, jak obstawiasz? Jak wpiszesz AS Mr w wyszukiwarce na serwisie YouTube, to jak myślisz, ile wyników ci wyskoczy? No, nie wiem, tysiąc. No nie, no to jest zdecydowanie za mało. Cztery, ponad 4,5 miliona. Ktoś to nagrywa. Ktoś to nagrywa i ktoś, i ktoś ogląda. to ogląda. Słucha. To jest naprawdę zaskakująco duża widownia. To jest też przede wszystkim nie tylko przygotowanie takie merytoryczne, na przykład Oliwia jest psychologiem, skończyła psychologię, mhm. więc te jej mowy motywacyjne są bardzo profesjonalne, oczywiście. Ale to też prze, przede wszystkim przygotowanie techniczne, bo wiemy już, że odbiorca musi mieć słuchawki, to wtedy jest naj, najlepszy tak, odbiór. A twórca potrzebuje bardzo czułego sprzętu do nagrywania, i to naprawdę nie jest łatwe. I always... Dźwięk do filmu podkładam w postprodukcji. Najpierw upewniam się, czy nie ma w nim ostrych brzmień, które mogą sprawić, że widz poczuje się niekomfortowo. Czasami muszę poprawić w tym celu prawie wszystkie słowa i odgłosy. Zmagam się ze sprzętem. Cały czas go zmieniam, próbując wybrać ten najlepszy. Używam profesjonalnego mikrofonu do nagrywania binauralnego, który potrafi zarejestrować dźwięk przestrzenny. To coś innego niż stereo. Słuchacz odnosi wrażenie, że jest tuż obok ciebie. W filmach często pojawiają się sztuczne uszy. Są potrzebne, aby dźwięk był tak realistyczny, jak to tylko możliwe. No tak, normalna rzecz przy nagraniu radiowym ma się mikrofon, słuchawki oraz sztuczne uszy. O tak. co chodzi? Sztuczne uszy, one często też są, w ogóle to jest często taka sztuczna głowa, którą się nakłada na ten mikrofon i on służy, znaczy te nakładki służą właśnie no, ku temu, żeby to było takie bardziej realistyczne. Jak to brzmi? No, no najlepiej posłużyć się przykładem. Właśnie tak. I think the last brush, with the bristles that are much softer, going to be much better than this one. Taki szelest trochę podobny do specyficznego jedzenia kanapki bym powiedział. To Blisko. akurat było użycie pędzelka na, na prawym i lewym uchu. I też można było tutaj usłyszeć to, ten efekt nagrywania binauralnego, czyli to jest trochę tak, jakby użyć dwóch mikrofonów hmm. i jeden odpowiada za prawe ucho, drugi za lewe ucho. No i dzięki temu możemy słyszeć, często możemy nawet określić w przestrzeni, gdzie stoi osoba, która do mówi na przykład. Tak, mhm. dokładnie tak. Słyszymy wyraźnie prawym albo lewym uchem. Twórcy dzięki temu mogą nam do ucha szeptać i symuluje to pewną bliskość, intymność i myślę, że chyba to właśnie jest sedno zadziwiającej popularności filmów ASMR. I really feel Ludzie są głodni uwagi. W dzisiejszych czasach wiele rzeczy przychodzi nam łatwo, ale jednocześnie jesteśmy bardzo zapracowani. Wielu ma trudności ze znalezieniem szczerego zainteresowania i troski. Niektórym trudno je komuś ofiarować. Myślę, że odnajdują je w tych filmach. Ich twórcy są z Tobą, skupiają się na Tobie i nie biorą za to żadnych pieniędzy. Z jednej strony to wspaniałe, że w ten sposób ludzie mogą dostać uwagę, której potrzebują, ale z drugiej też nieco smutne, że nie otrzymują jej w codziennym życiu. Mm -hmm. Olivia zaznacza jednak, że jest jeszcze jeden bardzo zaskakujący efekt uboczny oglądania filmów ASMR: napad czułości. Piękne jest to, że te filmy wpływają pozytywnie na widzów, zaczynają skupiać się na innych ludziach w swoim otoczeniu. Piszą, że chcą przekazać dalej to uczucie, że ktoś się o nich troszczy i postanowili tak samo traktować swoich najbliższych. Zauważyli, że poświęcanie uwagi sobie nawzajem ma wielką siłę, niezwykle kojącą. Myślę, że wszyscy tego potrzebujemy. That's what we all need. To była Olivia Kisper. Jej pracę mogą Państwo znaleźć między innymi na, na stronie internetowej oliviakisperasmr.com Olivia Oliwia przez V. A Olivia v. pochodzi z Czech? a Oliwia pochodzi z, z Czech, tak? ale aktualnie jest na Kostaryce, a mieszka chyba w Kalifornii, więc jest dość w dużych rozjazdach. Opowiadała też o tym, że w trasie potrafi nagrywać takie mm. filmy, że właśnie pracuje nad tym, żeby znaleźć jak najlepszy sprzęt, żeby nagrywać poza domem. I co, jeszcze posłuchamy czegoś? Myślę, Czy on ja mam z nami się tak, zagrać? Tak. Nie, nie, może, może posłuchajmy, bo to jednak jest takie, takie fajne uczucie, jak się słucha na, na, dwa, na twoje uszu. I odjewent. Wioletta Myszkowska, dziękuję. Dziękuję.